Ernet Kastu Podcast zamilkł na długi czas, a powodów, dla których tak się stało, no, mógłbym wymieniać prześcigając się z ilością kropel spadających z nieba, w liczbie mnogiej nazywanymi przez nas deszczem. Tylko, że ponowne otwarcie tego kanału w pakiecie z tłumaczeniem się to chyba nie jest zbyt udany comeback. Lepszym będzie niespodzianka w postaci tego i następnego odcinka, w których zapraszam do wysłuchania dwóch rozdziałów powieści Marka Michalskiego pod tytułem Dzieci Frankensteina pozostawiając je, jak i czytającego pod ostrym ostrzałem krytyki, którą, mam nadzieję, zostawicie w komentarzach. Jest jak źródlana woda. Cudowna, smaczna i krystalicznie czysta. Ale po kilku dniach dostaje się od niej sraczki. O tym, jak bardzo jest przereklamowana, przekonałem się podczas samotnej wyprawy w góry. Wędrowało się cudownie. Cisza, spokój, zaduma. Do dzisiaj mam przed oczami widok drapieżnych ptaków unoszących się bez ruchu w gęstej mgle tuż nad ścieżką biegnącą granią. Kiedy jednak schodziłem w dolinę, stawiałem namiot, otwierałem piwo i siadałem przy ognisku, czułem się samotny. Teoretycznie mogłem porozmawiać z innymi turystami, tylko o czym można tak naprawdę porozmawiać z kimś, kogo poznało się kilka minut temu? Brakowało mi prawdziwej rozmowy. Z radością wróciłem potem do swojego znajomego, oswojonego i gwarnego świata. Podobnie czuję się teraz, po narodzinach dzieci. Czuję ulgę. Ulgę, że się udało. Że to już za nami. I z niecierpliwością czekam na to, jak dalej potoczy się ta historia. Czy to możliwe, że przyjdzie taki czas, że będę żałował? Ogarnie mnie baby blues? Zatęsknię za wolnością, niezależnością, beztroską? Kiedy o tym pomyślę, dociera do mnie, że większość z tych rzeczy utraciłem już dawno i dopiero teraz wiem, że kilkanaście lat temu przechodziłem coś, co przez analogię mógłbym nazwać girlfriend blues. To właśnie wtedy. Gdy związaliśmy się z przyszłą koleżanką małżonką, byłem przekonany, że skończą się moje samcze, dzikie i introwertyczne czasy. Człowiekowi, który ma partnerkę, trochę niezręcznie jest spędzać czas na męskich pijatykach do białego rana, zakończonych wspinaniem się na rzeźby w parku i radosnym sikaniem z mostu. Głupio też powiedzieć zakochanej dziewczynie, że ma się ochotę na samotny wypad w pretensjonalnym poszukiwaniu siebie. Bo dlaczego samotny? Czy coś jest nie tak? Oczywiście usłyszałbym, no pewnie, jedź, jedź. Ale byłoby jej przykro. Czas męskich wypadów autostopem do Amsterdamu i przeżywanie tam zakręconych przygód też minął. Najpierw byłem podłamany, a potem zrozumiałem, że inaczej wcale nie znaczy gorzej. Wiem, to truizm. W każdym razie w podróż poślubną pojechaliśmy do Amsterdamu właśnie. Przygody nie były tak dzikie, ale inne po prostu. Nie tak powierzchowne. I właśnie na taką zmianę liczę teraz. Woda mineralna zamiast źródlanej. Tak jest bezpieczniej dla żołądka. Rozdział pierwszy. Ale pasztet. Kurwa macie, zaraz zacznę rzucać butami w telewizor. Wybuchnąłem podczas oglądania wiadomości telewizyjnych. Na ekranie pewien znany polityk tłumaczył, dlaczego jego zdaniem przeprowadzanie zabiegów sztucznego zapłodnienia powinno być karane więzieniem. Jasne, do ciurmy lekarza, matkę, ojca, pielęgniarkę, a dzieci do zakonu krew. Ciskałem się dalej, słuchając o tym, jak wielkie zło uczyniliśmy, walcząc o posiadanie potomstwa. Pierdolone państwo wyznaniowe chcą mi tu zrobić. Teraz już zacząłem naprawdę się nakręcać. – Uspokój się, kochanie – westchnęła koleżanka małżonka, gładząc się po swoim zaokrąglającym brzuchu. Widziałem jednak, że ją też ruszyło. – Wiesz, kiedy patrzę na tych oszołomów, którzy wygłaszają swoje jedyne racje i twierdzą, że mają monopol na moralność, to mnie krew zalewa. No taką bezsilną złość czuję, że mam ochotę zająć się polityką. I naprawdę bym to zrobił, gdyby nie to, że to takie szambo, że w polityce to nawet przyzwoity człowiek po prostu musi się ubrudzić. No, przytaknęła żona, patrząc z niechęcią w ekran telewizora, na którym odbywał się kolejny odcinek publicznej debaty rozpętanej przez ultrakonserwatywnych polityków. Wiesz co, nabieram ochoty, żeby zacząć pisać blok i na nim się z tymi wszystkimi oszołomami kłócić. Czemu nie? Całkiem niezły pomysł, pokiwała głową małżonka. Oboje jednak znaliśmy mnie doskonale. Mnie i mój słomiany zapał oraz zdolność wpadania na świetne pomysły, które nigdy nie doczekują się realizacji. Jakże mieliśmy się tym razem pomylić. W ciągu najbliższych miesięcy czekało nas jeszcze sporo innych zaskoczeń. Nie zawsze miłych. Na razie jednak, żyjąc w błogiej nieświadomości, kontemplowaliśmy pierwszy miesiąc naszej ciąży. Kilka dni po tej rozmowie wybraliśmy się na pierwsze USG. Patrzyłem na monitor, na którym było widać wyraźnie dwa bijące mikroskopijne serduszka i z trudem opanowywałem emocje. Myślałem o tym, jak długo czekaliśmy na ten tak krępująco wzruszający moment. Przed oczami stanęła mi scena sprzed kilku miesięcy. Słyszałeś? Zabronił in vitro! I jęknęła koleżanka małżonka, oglądając wiadomości telewizyjne. Na ekranie nadęci politycy perorowali o tym, jakie to straszne zło i gwałt na naturze czynią lekarze przeprowadzający takie zabiegi. E, tam takie tam gadanie. Mruknąłem. No jakie tam gadanie? Zgłosili projekt ustawy. Kara więzienia dla lekarza. Ciekawe, czy dla rodziców też. Kochanie, to tylko projekt ustawy. To będzie trwało latami, zanim ją skończą i nie daj Boże uchwalą. A zanim wejdzie w życie, mamy czas. Uspokajałem. A jednak poczułem lekki ucisk w piersiach. Kilka dni później wyczytaliśmy w gazecie, że w związku z szumem medialnym, jakie wywołały zapędy nadetycznych polityków, w klinikach przeprowadzających zabiegi zapłodnienia pozaustrojowego zrobiły się kolejki. Ludzie się przestraszyli i postanowili zdążyć przed ustawą. Tak straszą niżem demograficznym, a teraz nie dość, że z własnej kieszeni musimy za zabieg płacić, to jeszcze nas więzieniem straszą. Warczałem wściekle przed telewizorem. Wiesz co, zadzwonię do kliniki i spróbuję nas umówić. Może nie wszędzie są takie kolejki, jak piszą w gazetach. No to dzwonię. Rzeczywiście wieści o szturmie zdesperowanych pacjentów okazały się zdecydowanie przesadzone, ale postanowiliśmy nie ryzykować. Kilka dni później pojechaliśmy na umówioną wizytę w klinice. A teraz, trzymając w spoconej łapie wydruk z dwoma mikroskopijnymi serduszkami, po raz pierwszy przez moment nie myślałem o hipotetycznych przyszłych dzieciach. Tylko o dwóch konkretnych istnieniach, które w przyszłości pewnie będą miały swoje charakterki, wady, zalety. Przecież na razie to tylko kilka komórek na krzyż. Nie poznaję sam siebie. Przecież to ja. Facet, który przez lata oburzał się na samą sugestię, że sensem jego bytu może być prokreacja. Nie, moim celem miały być wielkie dzieła, wiekopomne dokonania. Pamiętam, jak jeszcze w liceum dla zabawy rozwiązywałem psychotesty z jakiegoś babskiego pisma, który miał sprawdzić, no nie pamiętam tak dokładnie co, ale generalnie dopasować do mnie jakiś kolor. Jedno z pierwszych pytań było właśnie w stylu, czy uważasz, że twoim najważniejszym celem w życiu jest poczęcie i wychowanie nowego odpowiedzialnego obywatela? Oczywiście B. I zaznaczam odpowiednio nie. Dalej też byłem konsekwentny. A w rozwiązaniu testu wyszło, że jestem lawendowy. Lawendowy, psiakrew, no jakby kto mi w mordę dał. Było też tam coś o egoizmie i takie tam pierdoły. Musiało mnie to ruszyć, skoro pamiętam do dziś. Kiedy po projekcji filmu z udziałem naszego nanopotomstwa wychodziliśmy z gabinetu, mruknąłem pod nosem. To była najbardziej poruszająca krótkometrażówka, jaką widziałem w życiu a potem przez głowę przemknęła myśl, że teraz jeszcze jakieś 30 lat i znów wrócimy do spokojnego życia. Niedawno słyszałem radiowy monolog satyryka, który dowodził, że jeżeli dziecko do 18 miesiąca życia nie zdecyduje się na konkretną ścieżkę kariery, to już może ustawiać się w kolejce do pośredniaka. Ubawiłem się nieźle, a potem przyszły refleksje. Termin porodu mamy na koniec grudnia, a skoro w naszym chorym kraju chcą posyłać do szkoły sześciolatki... To te biedne dzieciaki pójdą do szkoły praktycznie w wieku pięciu lat. Trochę słabo. Tak, wiem, że zaczynam trochę zbyt mocno wybiegać w przyszłość, ale ciągle się słyszy o rezerwowaniu miejsc w przedszkolach z kilkuletnim wyprzedzeniem. Niektórzy rezerwują miejsca jeszcze przed narodzeniem dzieci. To jakaś paranoja. Kiedy wracaliśmy do domu, koleżanka małżonka wyraziła chęć konsumpcji bułki. Kiedy jednak zaproponowałem, że zatrzymamy się koło piekarni i kupię jej pyszne i pachnące świeżutkie kajzerki, usłyszałem, że szkoda na to czasu. Okej, okay, klient nasz pan. Przyjeżdżamy do domu i po kilku minutach słyszę. Bułkę bym zjadła. Ręce mi opadły. Bo mieszkamy pod miastem i w naszym sklepie bułki kończą się około dziewiątej rano, a najbliższy, w którym mogę je kupić, jest w odległości dziesięciu kilometrów. Jednak jako dobry mąż, udając entuzjazm, proponuję, że szybciutko pojadę i zaraz wrócę. Ale nie. Nie, nie ma co. Nie ma sensu, żebyś jeździł. Właściwie wcale mi się jej nie chce. Może jednak. Nie. Nie to nie. Godzinę później słyszę, ale taka chrupiąca, pyszna bułeczka, ale bym zjadła. Patrzę na zegarek. No tak, o tej porze ten sklep, do którego jest 10 kilometrów, jest już zamknięty. Do całodobowego mam teraz około 15. Uśmiecham się promiennie, chociaż w sercu rozpacz. Wystarczyło tylko w drodze się zatrzymać. Trzy minuty i było bez bani. To co, mam jechać? Ale pytam poważnie. Jak naprawdę masz ochotę, to biorę kluczyki ze stołu i jadę. To co? Nie, tak tylko marudzę. No bądź tu człowieku mądry. Niedawno kolega mi opowiadał, że jego żona prawie wcale nie miała zachcianek w ciąży. No raz miała, przychodzi do mnie i mówi, wiesz, ja to bym pasztetu zjadła. Kumasz, wszystkie sklepy otwarte, a ona chce pasztetu. A mój ojciec zimą 1974 roku biegał o drugiej w nocy i bananów szukał. Kumasz, bananów, a na półkach w sklepach tylko pierdolony ocet i musztarda. Kto w to teraz uwierzy? Jak to tato? W całym supermarkecie tylko musztarda i ocet? W takim kontekście to w zasadzie nie mam na co narzekać. Pasztet, psiakrew